Dzień dobry, ja nazywam się Maciek Soboli, prowadzę bloga na rower.com, a to jest 31. odcinek podcastu Koło Roweru. Dzisiaj rozmawiam z pasjonatem rowerów towarowych, Hubertem Mazur. Ta audycja powstała z inicjatywy rowerzysty z myślą o rowerzystach. Znajdziesz tu porady, ciekawostki, i poznasz fascynujące osoby, a także dowiesz się mega dużo na temat tego wspaniałego środka transportu. A więc wypchaj małżowinę słuchawkami, bierz dupę w troki i nie zapomnij roweru, bo zaczynamy! Nawet jeśli planujesz jechać rowerem na zakupy, to się na ciebie nie obrażę. A jeśli dalej siedzisz przed, ek przed ekranem komputera, to wejdź pod adres na rower.com/kośnik 031 i zostaw mi jakiś ciepły komentarz albo recenzję iTunes. Normalnie czysłe wiewę ręczki wycałuj. A teraz bez zbędnej zwłoki powitajcie gorącymi brawami Huberta Mazur. Siemka Hubert. Cześć. Ostatnia rzecz, zanim zadam Hubertowi pierwsze pytanie. Chciałem się pochwalić, że Hubert jest czytelnikiem bloga, przynajmniej tak mi powiedział. I zgadaliśmy się na temat rowerów towarowych we wpisie, jak przewieźć zakupy rowerem w mieście. Ten poradnik oraz inne rzeczy znajdziesz jeszcze raz pod adresem kośnik 031 a tymczasem kopiując amerykańskich podcasterów powiedz mi, co robisz i czym się zajmujesz. Cóż, e bardzo wiele mógłbym powiedzieć o tym, co robię, robię bardzo, bardzo różne rzeczy. Yy, jedna z tych rzeczy, myślę, najbardziej interesująca, yy, to jestem, bywam aktywistą rowerowym, yy, promuję, gdzie mogę, jak mogę, rowery towarowe przede wszystkim, w ogóle ruch rowerowy w mieście. Yy, to jest ruch, rower towarowy, to jest takie taki narzędzie, taki wynalazek, który yy, rozwiązuje wszystkie problemy, które są najczęściej argumentami ludzi za samochodem? Tak, potrzebujesz przewieźć trójkę dzieci do przedszkola, stoki do cementu, żona na porodówkę. Mówisz, że do, do tego właśnie potrzebujesz auta. Ja ci mówię, weź rower towarowy, to jest równie dobre narzędzie do tego samego celu. Okej, okay, dobrze. W takim razie, ile mamy rowerów towarowych w Polsce? Ta liczba nie jest imponująca. Według moich szacunków jest ich około 100 ciągle przybywa. Czyli troszkę mniej niż samochodów? Troszkę mniej, tak. To wciąż nie jest popularny środek transportu. W samej Kopenhadze jest takich rowerów 40 czy 50 tysięcy. Ponoć w Londynie jest ich 2 000. Jest coraz więcej miast, gdzie, które rozwojowuje rower towarowy na całym świecie. W Australii, w Stanach, w Europie. Natomiast w Polsce faktycznie ten temat raczkuje. Środowisko jest bardzo zwarte. Ja sam chyba znam większość posiadacz rowerów w Krakowie, bardzo wielu w Polsce, ale myślę, że za chwilę przestanę poznawać ich na ulicy, to będzie dobry znak. No, Ja muszę się przyznać i pochwalić, że przed tym, jak usiedliśmy tutaj przed mikrofonami, Hubert powiedział, że koniecznie najpierw muszę się przejechać, żeby mieć jakieś pojęcie, o czym będziemy mówić i było prześwietnie. Przy okazji przygotowaliśmy dla was fajne zdjęcia, na których możecie zobaczyć Huberta i jego rowery. No właśnie, a teraz powiedz, od ilu lat w ogóle interesujesz się rowerami towarowymi? Pierwszy rower towarowy, na którym jechałem, to tutaj w Krakowie rower Marcina Wójcika, to był Babu City. To było na masie krytycznej, jakoś przez chwilę, chyba 4 lata temu, może 4,5 roku temu. I od tego momentu się zakochałem. Wiedziałem, że to jest coś, co rozwiąże wiele moich problemów. Sam z wyboru poruszam się na co dzień rowerem. Miałem tylko taki problem, że raz na jakiś czas potrzebowałem coś większego przewieźć. Prawda jest taka, że teraz mając rower towarowy, niekoniecznie bardzo często na nim jeżdżę, bo sakwy w rowerze załatwiają wiele spraw, ale chociażby, nie wiem, fotel izglei, który kiedyś chciałem przewieźć sprawdziłem. Okazało się, że zabranie go do skrzyni nie byłoby aż takie trudne. Najczęściej tak naprawdę w worze znajomych albo ich dzieci. Tak zwyczajnie dla zwykłej przyjemności. To jest kapitalna sprawa. Ja swój pierwszy rower towarowy widziałem chyba właśnie na masie krytycznej, na święcie cyklicznym i właśnie e, ktoś wziął dwójkę swoich dzieci w takim e, Babu City jak, jak twój. Um, a co do Marcina Wójcika, to Marcin Wójcik jest... Um, Ojejku, jak to się mówi? Oficerem rowerowym. E, I jeżeli chcesz posłuchać e, fajnego podcastu z Marcinem, to zobacz to jakieś 10 odcinków wcześniej, mniej więcej. E, nagrałem z nim aż dwa podcasty, więc mam nadzieję, że będzie ci się ich miło słuchało. E, to powiedz mi w takim razie, Hubercie, dlaczego w ogóle kupiłeś rower towarowy i co stało za tym wyborem? Cóż, złożone pytanie. E... Prawda jest taka, że mam w ogóle już kilka rowerów. Razem z rowerem towarowym mam ich pięć. Był taki moment... Ej, zepsułeś mi następne pytanie, no. Był taki moment, że miałem jeden rower w Amsterdamie, swój własny. W tej chwili mam składaka, mam rower takingowy, mam taki rower na miasto, no i mam dwa cargo. Cóż, dlaczego? Bo mogę, bo właśnie przejdziemy się do samochodu które najczęściej mam, w rodzinie jest jeden czy dwa i to są bardzo podobne do siebie z reguły auta, mogę mieć taki, mogę mieć różne do różnych zadań. Mogę mieć taki podróż i mogę mieć taki rower, który zabiera wielkie ładunki i to wciąż poza zakupem nie kosztuje mnie wiele, tak, utrzymanie tych rowerów to grosze. No tyle, że muszę mieć gdzie się trzymać, to jest, to jest pewne wyzwanie Um, a mierzyłeś, ile ci to kosztuje? Bo powiem ci szczerze, że um, ja wypuściłem właśnie na bloga chwilkę temu takie moje podsumowanie pierwsze wydatków rowerowych. Co prawda dość mocno remontuję swój stary rower, a moja szosa nie jest tania w utrzymaniu, ale to dalej wychodzą całkiem dość spore kwoty. Powiedz mi, jak w ogóle kombinować z częściami do takiego roweru? Gdzie je można kupić? Czy są jakieś specjalne um, części? Czy można wykorzystywać rzeczy z normalnych rowerów? To znaczy tak, większość, znaczy są takie części, które są dostępne rzeczywiście tylko u e, lokalnego dystrybutora, na przykład towarowe.pl, e, natomiast e, taki rower jest zbudowany poza kilkoma komponentami e, ze standardowych części rowerowych. E, I przerzutka, i łańcuch, e, i kierownica to są normalne rowerowe części, e, które e, można dostać w każdym sklepie rowerowym. No, pewnym wyzwaniem jest znalezienie serwisanta do takiego roweru. Nie tylko tego, że nie ma ludzi, którzy, chcieli, którzy nie wiedzieliby, jak się zabrać do tego. Tylko niewielu serwisantów chce się w to bawić. Dlaczego? No bo rower odstrasza na dzień dobry swoimi gabarytami, a poza tym zajmuje w serwisie tyle miejsca, co trzy normalne. Czyli ogólnie nie chcą go wrzucać na stojak serwisowy, tak? No, nie ma takiego stojaka. Nie ma takiego stojaka, tak. To, to bywa problem, ale póki co jest kilka serwisów w Krakowie, w których usług korzystałem, jestem dosyć zadowolony, także mogę powiedzieć, to nie jest żaden problem. Okazuje się, że posiadając taki rower można, można go normalnie użytkować i serwisować. Dobrze, w takim razie powiedz, jaki masz rower, bo, a w zasadzie rowery, bo wiem, że masz w tym momencie dwa i masz garaż na te rowery w ogóle, nie mając samochodu. E, no tak, czy garaż jest znajomy tak naprawdę. Nie okay. jest mój, korzystam z niego e, dzięki jej uprzejmości. E, natomiast e, tak, mam Babu City i Babu Big. E, Babu City to jest e, rower typu Long John, czyli taki, który ma przesunięte przednie koło mocno do przodu, a między tym kołem a kierownicą znajduje się skrzynia. Ona jest taka charakterystyczna, dlatego ten rower czasem nazywany jest wanienką. Przy wietrach łódkę właśnie, czy wannę, coś takiego. Natomiast drugi to Babubik, który to jest ten sam producent, natomiast rower jest trzykołowy. Ma taką bardziej kanciastą skrzynię i dwa koła z przodu po bokach tejże skrzyni o dziwo, znaczy ten drugi wydaje się bardziej stabilny, tak wiele osób mówi, natomiast to właśnie City, czyli ten long drone, prowadzi się bardziej jak zwykły rower. Jedyna rzecz, która jest taka zupełnie inna, to ta długość, która powoduje, że potrzebuje dużo większego promienia skrętu, potrzebuje dużo więcej miejsca. Na takiej zwykłej miejskiej ulicy nie jestem w stanie na przykład zawrócić na takim rowerze. Zaskakuje. Jeździłem na obu i potwierdzam, że faktycznie, faktycznie tak jest. O dziwo ten rower, który ma dwa koła jest jakby dla mnie bardziej stabilny i można nim przy w większych prędkościach pokonywać zakręty. I przede wszystkim rzecz, o której tutaj pewnie potem powiemy, ale zauważyłem, że jadąc takim rowerem, samochody mijają nas z dużo większą odległością niż normalnie, poza jednym panem, którego serdecznie pozdrawiam, jak cię kiedyś dorwę, to cię powieszę. Um, ale wracając do, do, do pytania, mówisz, że trzymasz je w garażu i tak dalej. To co, nie można ich trzymać na polu, bo się zepsują? Nie no, można. Właściwie to w Holandii nikt nie ma garażu. Znaczy nie wie, no, bo taki na przykład w Amsterdamie, dobrze. Inaczej Holenderska prowincja, inaczej Amsterdam. W Amsterdamie takie rower widuje się na ulicach, Parkują latami pod chmurką. Klimat jest tam, wiadomo, dużo bardziej wilgotny niż u nas i dają radę. To jest sprzęt budowany właśnie na holenderskie warunki, więc pewnie gdybym go trzymał tutaj pod oknem, nie byłoby problemu. Czyli skrzynia jest drewniana najczęściej, tak. ale jest impregnowana. Jest lakierowana na tyle mocno, że, że to, jest, to nie jest problem w kwestii warunków atmosferycznych. To, co bardziej by mnie niepokoiło, nawet nie kradzież również, tylko jakaś dewastacja. Tego bym się trochę bał. Po prostu taki rower y, trochę jednak przyciąga uwagę. Czasem może przyciągać uwagę jakoś bardziej podchmielonego, y, i z tego powodu nie trzymam go tutaj pod chmurką. Okej, okay, rozumiem. No, Ja bym się też na Twoim miejscu obawiał śmieci. Często parkowałem swój rower z koszyczkiem z przodu i znajdowałem tam zawsze jakieś pomięte ulotki albo, nie wiem, kubki po kawie z dziwnego powodu. Podobno w Japonii ludzie robią tak samo, ale chyba nigdy tego nie pojmę. I powiedz mi, a czym ogólnie różnią się od siebie poszczególne rowery towarowe? Bo powiedziałeś tutaj, że mamy jeden rower, który ma dwa koła z przodu, ten City ma tylko i wyłącznie dwa koła, inaczej. Tamten miał trzy koła, ten ma dwa koła, czyli ma jest jednośladem, tak? Czym one się w ogóle między sobą jeszcze mogą różnić? To znaczy w ogóle rowery towarowe, moglibyśmy o tym długo gadać, tak naprawdę, wierz mi, to jest temat na cały, na cały, na cały długi podcast albo kilka podcastów, to jest cała galaktyka sprzętów bardzo różnych. W tej chwili yy, rowerów towarowych przybywa, producentów przybywa, jako Ja kojarzę co najmniej 20-25% w Europie, dlatego są producenci w Stanach. Są firmy, które produkują rowery, tak często, rowery towarowe, często garażowo, w bardzo niewielkich ilościach. Są takie konstrukcje, które były, gdzieś tam zniknęły i typów jest wciąż bardzo dużo. Ja, ja ciągle jestem zadziwiony jakimś nowym sprzętem. Mogę ci zresztą później pokazać kilka fajnych fot, fajnych rowerów towarowych, które gdzieś tam wyhaczyłem. Zasadniczo... A co są twoje zdjęcia? Yy, niestety, no, jakieś zdjęcia z internetu. Yy, A, okej. Okay. No przykro... to niestety nie, nie wrzucimy ich na bloga. No, przykro mi. Yy, tak, tak, bo tak to, jako, to jako ciekawostka. Zresztą zachęcam wszystkich yy, słuchaczy do tego, żeby sobie yy, popatrzyli w necie na to, co, co, co wyskakuje pod hasłem Cargo Bike w tej chwili. To jest kosmos. No więc są takie, które mają dwa, trzy albo cztery koła. Są rowery, które mają konstrukcję klasycznych rowerów miejskich bardziej sportowych, ale też rowery towarowe, poziome. Są rowery, które mają skrzynię ładunkową w przodu, z tyłu. Ona jest różnie położona. Na przykład są takie, które mają przestrzeń ładunkową wyżej. No i na przykład taki rower Juba Mundo, który teraz przechodzimy do głowy. To jest taki sprzęt, który jest bardzo potężny do zwykłego roweru, tak zwany longtail, Różni się tylko tym, że ma przedłużony, większy, bardziej masywny bagażnik. Taki na, taki, na którym mogłyby siedzieć dwie dorosłe osoby. No, powiedzmy, że ma 100 kg ładowności. No to tam środek ta ciężkości jest oczywiście dużo wyżej. Tam się wozi ładunek w takich dużych sakwach. Jest taki, jest podobny rower y, z Austrii. Nazwy nie pamiętam producenta w tej chwili niestety. Który ma po prostu obniżoną platformę z tyłu. Taka rowerowa ciężarówka. Taki trochę pick-up, tak? Coś takiego, to, okay. tak? No i ha, właśnie ważna rzecz. W ogóle, kiedy mówimy rowery towarowe, to mieszają się często dwie rzeczy, bo są rowery i wózki rowerowe. Najczęściej te cięższe rowery towarowe są w sensie prawa wózkami rowerowymi, czy mają powyżej 90 cm szerokości. To się wiąże z pewnymi konsekwencjami. To znaczy, przynajmniej zgodnie z polskim prawem, nie wiem jak jest za granicą. To znaczy w Danii, w Holandii, z tego co wiem, to wózki rowerowe do 120 cm szerokości mogą poruszać się po infrastrukturze rowerowej. Właśnie to jest ten problem. To jest ta różnica między nami a Zachodem. Yy, no w Polsce infrastruktura na to nie pozwala. Mamy najczęściej bardzo wąskie drogi dla rowerów. Ciężko by było dopuścić yy, jeszcze wózki rowerowe do jazdy po nich. Natomiast yy, właśnie zaleta roweru polega na tym, że może korzystać, nawet jak to jest taki duży rower, wielką skrzynią z przodu i, i z trzykołowy, yy, z kontrapasów, z pasów dla rowerów, yy, z dróg dla rowerów, w yy, się do, do wózków rowerowych, które muszą się tak naprawdę poszłać głównie jak samochody. Nie mają tego bonusa, który, który mają rowerzyści w postaci wydzielonej infrastruktury, tam gdzie ona jest. No, pomijając fakt w ilu miastach tak naprawdę ta infrastruktura u nas jest dobra, ale... Jasne, ale... pomijając ten... No, właśnie, to do, dokładnie. Um, Okej, okay. a ja wiem, że na przykład dużo ludzi będzie mówiło, ale że z takim rowerem jeździ się ciężko. Um, więc na przykład jakie są udogodnienia w takich rowerach towarowych? Ile jest biegów na ogół, żeby trochę łatwiej pokonywało nam się wzniesienia albo nawet z dużym obciążeniem, żeby nam się jechało troszkę lżej? O zdarzają się nawet takie single speedy, yy, ale to raczej rzadkość. Natomiast najczęściej to są rowery, które mają przerzutkę planetarną yy, typu Nexus. Yy, Przerzutka planetarna to jest taka, która jest zakopana w środku piasty tylnego koła. Dokładnie tak. Więc y, jakieś wersje przerzutek y, Shimano, czyli Nexus 3, 7 albo 8, y, albo Alpha 8, albo 11, albo jakieś przerzutki SRAM, czy, czy jeszcze jakieś zupełnie inne. Czyli ogólnie z tyłu mamy y, y, przerzutkę w pieście, natomiast z przodu jest jedna zębatka, tak? Y, tak, tak, tak, standardowo. Oczywiście bywają też takie rowery towarowe, które mają przódkę zewnętrzną, tak jak w plastycznych rowerach trackingowych, na przykład. No i, i. to wystarcza ogólnie? Tak, zasadniczo tak. To znaczy, rower towarowy oczywiście waży więcej, ale warto pamiętać o tym, że w ogóle w rowerze najcięższy jest rowerzysta. Więc jeśli mamy, jeśli taki rower towarowy waży 50 kilo, a ja ważę powiedzmy 75, to wciąż ten rower i tak jest taki lżejszy niż ja sam. To znaczy. Ta różnica wysiłku między jazdą na zwykłym rowerem, a mówię o rowerze w tej chwili niezaładowanym, na zwykłym rowerze, a rowerze towarowym, nie jest aż taka wielka. Kiedy dochodzi do tego ładunek, no to to, co ratuje sytuację i pozwala na sprawną, sprawne poruszanie się, to właśnie jakość tych przełożeń, dobór przełożeń i tak dalej. Miałeś okazję się przekonać, że akurat te dwa rowery, które mam, dają sobie chyba dobrze radę, Całkiem nieźle, ale z drugiej strony nie podjeżdżaliśmy też nigdzie wysoko, tak? co najwyżej byliśmy na rondzie Mogilskim, ale na taki kopiec Kościuszki coś wywieźć, to już by było ciężko. No oczywiście, to, to jest wyzwanie, poszłać się takim rowerem w pagórkowatym mieście, ale żeby było ciekawie, widywałem rowery towarowe, na przykład w Helsinkach, które są dosyć pagórkowate. Pamiętam też w jakimś miasteczku na Bornholmie taki widok, Mamy wiążącej dwójkę dzieci pod jakąś taką strasznie stromą górę, gdzie byśmy prowadzili swoje rowery na ona darła do, Ona darła do góry, śmiało, tak? Tak, dokładnie, tak. Zresztą są takie rowery towarowe i są takie. Zresztą właściwie każdy, każdy producent oferuje w tej chwili jakiś napęd elektryczny. Jakąś wersję napędu elektrycznego. Właśnie miałem o to pytać. Y tak, i to jest w ogóle też cały świat. <śmiech> Długo by znowu gadać o tym, jakie, jakie są tam wersje tego napędu. Ale takie udogodnienia się pojawiają, tak? Oczywiście. Znaczy Każdy, każdy producent ma, ma coś takiego w swojej ofercie. Czasem do wyboru jest kilka rodzajów napędów elektrycznych. I wtedy ten rower już w ogóle staje się rakietą. Okej, okay, super. To teraz tak. Mówiłeś, że masz pięć rowerów w tym momencie. No tak. To jakie to są rowery i z których najczęściej korzystasz? Mam miejską gazelę. Holenderski rower miejski, taki klasyczny. To znaczy, nie, nie. nie. Czy masz dwa rowery miejskie, tak? Yy, no nie. Znaczy <coughs> właściwie yy, to jest tak. Jeśli przyjąć, że rowery towarowe są miejskimi, no to mam trzy rowery na miasto. Yy, może od tych najprostszych. Mam trekkinga z Mam yy, składaka takiego z dekadlanu. Yy, mam tą moją gazelę która jest moim podstawowym rowerem, jeżdżeniem na co dzień, zresztą bardzo dobrze spisuje się właśnie szczególnie teraz, przy takich warunkach pogodowych, jak, jakie mamy pogoda w kratkę jest zupełnie odporna na, na deszcz, śnieg i tak, tego typu bo, niedogodność. Bo ja muszę powiedzieć od razu, że my ten podcast nagrywamy 20 dzisiaj 20 czy 21? Czy jest dokładnie 20. 20 lutego. Wy go usłyszycie troszeczkę później, bo o ile kojarzę, to jest dzisiaj co najmniej 14 kwiecień, jak tego słuchasz, albo 10 jakoś, tak? Ale w tym momencie jeszcze śnieg leży miejscami, więc, więc dzisiaj pogoda jest ewidentnie w kratkę. wie, co będzie w kwietniu. Dokładnie. Okej. Okay. No i dwa cargo. Zasadniczo wszystkie moje rowery jakoś tam nadają się do jazdy w zimie również, ale no najbardziej rzeczywiście, najbardziej uniwersalna jest z tego wszystkiego gazela. I to rozumiem, nią jeździsz sobie do pracy, robisz zakupy i wszystko, tak? Tak, tak, normalnie, tak. Z najczęściej korzystam. Um, Okej. Okay. I teraz tak. Um, ile najwięcej rzeczy przewiozłeś, powiedzmy, swoją gazelą, a takim rowerem towarowym? Um, gazelą, no, zdarzało mi się wozić dorosłych pasażerów na bagażniku. I to chyba byłoby najwięcej, natomiast takie zakupy jakie robię, to najczęściej dwie sakwy. Bywało tak, że na przykład miałem plecak na plecach, torby na ramieniu i sakwy pełne zakupami. Łącznie pewnie jakieś 15-20 kg. Gratów. Jeśli chodzi o rower towarowy, no to też woziłem duże zakupy, dorosłych pasażerów jakieś dzieci, czasem całkiem sporo dzieci, na przykład szóstkę, <śmiech> kiedyś na święcie cyklicznym. Tak. No i oczywiście przeprowadzki, to jest, to jest temat rzeka. Przewoziłem rzeczy znajomych, mojego brata, swoje własne. No, powiem tak, daję radę generalnie. No. Dobrze, a jak robisz swoje zakupy, to jeździsz jak? Zależy. Najczęściej jeżdżę gazelą i to wystarcza. Wybrałem akurat takie miejsce do mieszkania, gdzie mam miarę blisko, wszystkie potrzebne mi sklepy. Nie muszę robić dużych zakupów jednorazowo. Natomiast kiedy chcę wziąć coś większego, to zabieram kargo Jednego z dwóch. Zależy. Okej, okay, bo my właśnie z dziewczyną, jak robimy większe zakupy, to mamy sakwy crosso, które mają po 60 litrów komplet. I po prostu bierzemy dwa rowery, jedziemy razem na zakupy, mamy 120 litrów pojemności. A ile ma taka paka w rowerze towarowym? Przy, Przypuśćmy w Babu City. KasBCzyń. Musiałbym policzyć. To jest jakieś 80 na 60 cm na 40. Trzeba, Trzeba wziąć pod uwagę to, że ta skrzynia jest otwarta od góry, więc. Jak nam się uda sprzytnie to zapakować, to w zasadzie nie ma limitu, bylebym tylko coś widział przed sobą. Czyli jest szansa, że to jest dużo większy bagażnik niż w moim Fiatie Panda. Yy, tak. Czy duża większa pojemność bagażowania? Tak, no ostatnio wiozłem na przykład znajomego do dorosłą osobę z jego psem, Lenką. Yy, Lenka się trochę bała wsiąść do roweru, ale wjechała potem grzecznie no i a myślę, że to, to byłby taki rekordowy ładunek okazuje się, że się da wziąłem też niedawno y, siostrzenica znajomej szesnastolatka y, z y, walizką, plecakiem i gitarą basową świetnie starost był świetny, naprawdę czyli ogólnie rzecz ujmując, jak wozisz, y, chcesz wozić dzieci do szkoły to, to taki rower się będzie idealnie sprawdzał. O, oczywiście I mam takich znajomych w Krakowie, którzy wożą tak dzieci Mam takiego znajomego, który w bardzo szybkim czasie wszedł ewolucję od postawy 100% samochodu. Ja nie dam, rowery, nie dam rady rowerem, do właśnie codziennej jazdy rowerem towarowym. I teraz on chyba odbiera każdą, każdy taki raz czy znaczy każdy taki porażek, kiedy z jakiegoś powodu tym rowerem jechać nie może, musi autem, jak dopust Boży. No, po prostu korki brak możliwości zaparkowania te wszystkie niedogodności, które masz z posiadaniem samochodu. przypadku roweru towarowego nie istnieją po prostu. To od razu powiem jeszcze, że w czeluściach mojego bloga znajdziesz też podcast nagrany z Agatą Nil, która otworzyła firmę o nazwie Smokowus. I może zrobić ci zakupy i przywieźć do domu właśnie rowerem towarowym. Oraz y, będzie też podcast z czytelnikiem. Jeszcze nie, nie wiem, jak to dokładnie zaplanowałem, który to jest odcinek, ale na pewno z Przemkiem. I też będziemy gadać y, o jego rowerach, a wiem, że odkupił od Huberta y, towarówkę. Tak, był taki rower rzeczywiście. No tak, no jak mówiłem, to jest warte środowisko. Znamy się, znamy się wszyscy. Y, dobrze, w takim razie Powiedz mi, jaka jest jedna największa rzecz, jaką da się przewieźć rowerem? Jedna największa rzecz. E... Lodówka, materac, odłóżka. E, nie no, rekordowa, rekordowa rzecz, która mi przychodzi do głowy to kanapa. E... I to zrobił swego czasu autor mm, jednego z takich blogów rowerowych. E... No właściwie we dwóch z drugim kolegą. Zebrali najpierw jedną kanapę z krowodrzy do huty, a potem drugą z powrotem zdjęcia z tej, z tej imprezy są dostępne w internecie. Naprawdę było to coś niesamowitego. Postaram się to zalinkować pod adresem rower.com ukośnik 031. No, muszę powiedzieć, że to było, to było dla mnie ogromne wrażenie. Sam nie widziałem tego na żywo, widziałem tylko zdjęcia, ale wyglądało to tak, że na skrzyni roweru leżała kanapa i mimoż, który pedałował, widział tylko i wyłącznie wąską szparę w tej Ej, to był, to był Miłosz? Tak, to był miłość. No to świat rowerowy jest bardzo mały. Dobrze, to zalinkuję. Obiecuję, że jak tylko to znajdę, to zalinkuję. Słuchaj, a w czym rower towarowy przypomina zwykły rower, a w czym jest zupełnie inny? Cóż, no właściwie łatwiej powiedzieć, czym się różni. Ta skrzynia, ta przestrzeń ładunkowa jest specyficzna oczywiście waga jest też większa i to wpływa oczywiście na sposób prowadzenia takiego roweru, długość wpływa na promień skrętu, ale ja zasadniczo powiedziałbym, że w ogóle ciężko, ciężko jest do końca odróżnić tak naprawdę rower towarowy, żeby znaczyć taką granicę. Uderzyło mnie, że ostatnio na jednym z blogów angielskich, nie amerykańskich, przepraszam, blogów rowerowych. Angielskojęzycznych? Angielskojęzycznych, tak, ale z USA. To jest specyficzne, bo to Amerykanie trochę inaczej jeszcze postrzegają rower towarowy Osobny wątek zupełnie Amerykanie w ogóle inaczej postrzegają świat Tak, ale y, dla nich rower towarowy To jest w ogóle najczęściej taki właśnie Yuba Mundo, jakim mówiłem, czyli Long Tail To jest, to jest najpopularniejszy typ roweru towarowego zaocenany. Ok. Y, w każdym razie y, au, I to jest ważne, bo autor zaliczył y, Rower y, szwajcarskiej Armii Czyli tak zwany Militar Velo Tak się nazywa y, Do rowerów towarowych Dlaczego? Bo to jest rower, który ma Bodaj 60 czy 70 kilo ładowności poza pasażerem, czy poza osobą jadącą. One jest faktycznie przygotowane standardowo przynajmniej jakichś tam, nie wiem, cudów typu granatnik, <grystanie> tak dalej, karabin i, i, i jakieś no, i amunicja. Nie wiem, czy byłeś kiedykolwiek w Wieliczce w muzeum rowerów? Nie wiem. Nie, nie byłeś, to się koniecznie wybierz. Um... Pan ma rowery, przy których um, była zamocowana szabla z przodu i używały się ich podczas I wojny światowej. Widziałem też kiedyś rower strażacki, który w ramie miał miejsce na węża. No Kapitalna okay. sprawa. Kapitalna, rzeczywiście. No więc jak mówię, granica między rowerami, towarowymi a zwykłymi jest bardzo ciężko wyczuwalna, bo są takie normalne z pozoru rowery, które dzięki temu, że na przykład mają bardzo duży przedni bagażnik, albo podniesioną ładowność bagażnika tylnego pozwalają na włożenie sporych ładunków wtedy można by je zaliczyć do rowerów towarowych chociaż na pierwszy rzut oka niczym się nie różnią od zwykłych no i potem wchodzimy w coraz bardziej dziwne konstrukcje jak na przykład ostatnio taki rower, który znalazłem czterokołowiec z platformą ładunkową z tyłu poziomy elektryczny na w ogóle konstrukcja, znaczy zawieszenie na MacPersonach absolutny kosmos. Takie jak się stosuje w samochodach często. Tak, tak. Wygląda trochę jak mały samochód. Jeszcze mi mówiłeś o rowerze, w którym, tylko to już był wózek chyba rowerowy ze względu na szerokość przynajmniej, że dwie osoby mogą siedzieć koło siebie, tak? Tak. Jest taka holenderska firma, która produkuje albo produkowała takie rowery, towary, wózki rowerowe, gdzie dwóch dwie osoby siedziały obok siebie z przodu, w ostatnich pedałując pedawując jednocześnie, sterując razem. A z tyłu jest przestrzeń obronkowa, która no, równa się jakiemuś Takie rowery Ikea w Delft w Holandii wypożycza swoim klientom. Można Kapit przewieźć kanapę. Kapitalna sprawa. Słuchaj, jak dałeś mi się przejechać dzisiaj przed nagraniem podcastu, to zauważyłem, że takimi rowerami się troszkę inaczej skręca. I, i troszkę innymi prędkościami się jeździ niż szosą, co jest jakby oczywiste, prawda? E, powiedz mi, jakie są inne przeszkody, które, na które napotykasz właśnie jeżdżąc rowerem towarowym? Znaczy pewnym problem jest infrastruktura, nie da się ukryć, że mm, ona nie jest zastosowana y, z reguły do wszystkich typów rowerów, rower, znaczy właśnie wliczając rowery towarowe. Y, mam czasem problem z tym, żeby z normalną prędkością pokonać jakieś łuki, wszystkie takie pochylnie rowerowe są oczywiście zawsze problemem, jest takie miejsce, które może znasz przy Moście Kotarskim, gdzie rowerzysta przekraczając drogę do rowerów, ma potem, powinien potem teoretycznie pojechać trochę w górę, a potem w dół bardzo ostro, żeby przejechać w poprzek ulicę Podgórską i znaleźć się na bulwarach. No tak, tak kojarzę. To jest z punktu widzenia roweru towarowego nie tylko niewygodne, ale jest absurdalne. To znaczy najpierw pokonuję górkę, którą, pod którą muszę mocniej się napedałować. Nie jest to długi odcinek, a potem muszę jechać na, cały czas zaciskać hamulce, żeby się nie stoczyć za szybko z tego wzniesienia, na które przed wjechałem. Kompletnie bez sensu. No i wiem, że też ze względu na wielkość, wagę i tak dalej... To te rowery też nie mają aż tak ostrych, jak brzytwa hamulców jak inne rowery, prawda? To zależy. To zależy, bo są takie rowery towarowe, które mają hamulce tarczowe. Aha, hamulce... są z tarczówkami, tak? Tak, są takie, hamują jak żeleta. A akurat w rowerach, których ja używam, jest... są hamulce bębnowe albo rolkowe, które działają w ogóle z natury bardziej miękko. Po prostu polega na tym, że są zupełnie niewrażliwe na warunki pogodowe. I to jest coś za coś, znaczy nie ma. I też nie zablokujemy ja. koła, przez to jest troszkę bezpieczniej. Tak, tak, zdecydowanie. Nie ma tutaj ryzyka blokady koła. To są jakby hamulce z ABS-em. Automat... Tak, tak to po prostu działa, więc trzeba liczyć się z większą drogą hamowania, i to też kolejna ważna rzecz. Znaczy, dla takiego roweru istotna jest bardzo widoczność, Dlatego ja czasem wolę się poruszać jezd gdzie ta widoczność jest zapewniona, niż jechać drogą do rowerów, gdzie w pewnym momencie muszę wyjechać z rogu mając przed sobą te półtora metra roweru, zupełnie bez możliwości zobaczenia, co jest za rogiem. To, to czasem bywa wręcz niebezpieczne. A jak ludzie i kierowcy, w sensie piesi i kierowcy, albo nawet inni rowerzyści reagują na tego typu rowery? Generalnie bardzo pozytywnie. Naturalne jest to, że ludzie odwracają głowy i patrzą z zdziwieniem. Bardzo, szczególnie pozytywnie reagują, kiedy wiozą jakiegoś pasażera czy to małego, czy większego, czy, czy dziecko, czy dorosłą osobę, to, to, to ta reakcja jest zawsze, to jest uśmiech, taki bardzo, bardzo od ucha do ucha, kapitalna sprawa. Myślę, że te rowery budzą dużą sympatię. No póki co są traktowane trochę jak ciekawostka. Bardzo wiele osób mnie pyta, czy sam to zbudowałem. No akurat nie, to producent jest w Holandii, ale w takiej konstrukcji jest ta masa. Można też naściemniać no tak, mogę, mogę, mogę udawać, że jestem idealnym konstruktorem, konstruktorem ale, ale to nieprawda to nieprawda. nic tak naprawdę przy tych rowerach nie robię sam najczęściej właśnie jak potrzebuję coś zrobić to do serwisu natomiast a kierowcy? kierowcy, no właśnie, to, to miałem powiedzieć reakcje są zadziwiająco może nie pozytywne ale to jest, takie, to jest taka ostrożność pewna Dystans, z jakim przeczytają kierowcy zawsze jest większy niż na zwykłym rowerze. To, to notabene potwierdza istnienie na polskich drogach prawa dżungli. Znaczy większy, może więcej. Dokładnie. E, więc jestem bardziej widoczny. Jestem omijany większą długością. Częściej się zdarza, że kierowcy mnie przepuszczają na przykład na jakimś skrzyżowaniu, gdzie ja wiem, że nie mam pierwszeństwa, ale w ogóle to, to jest tak często, że kierowcy nie wiedzą, czy rowerzysta ma pierwszeństwo, czy oni wolą zapobiegawczo się zatrzymać. To ciekawe, bo jak jedziesz na normalnym rowerze, to z reguły jest na odwrót. Ale... To, to prawda, tak. Często widzę, że to kierowcy chcą się popatrzeć. Kiedy zatrzymał mnie patrol policji, jak jechałem późno w nocy z garażu, panów bardzo interesowało to, czy to na pewno mój rower, bo w tej okolicy zdarzałem się kradzieże. No, nie miałem przy sobie żadnych papierów, żeby mi to wykazać, ale Yy, chyba bo rozmowie przekonałem ich, że, że to jednak mój sprzęt yy, no ale co ich zaciekawiło co to w ogóle za konstrukcja i czy i, i pytam czy chcą się przejechać jeden z nich zareagował entuzjastycznie przejechał się kawałek yy, pyta czy może zrobić zdjęcie dla i żeby pokazać? No, proszę bardzo, spoko yy, bardzo sympatycznie także yy, bardzo fajna sprawa to nieźle. Ja miałem e, też kiedyś kontrolę policji. akuratnie jechałem wtedy samochodem. Udało mi się odjechać od domu jakieś, a nie wiem. 600 metrów, coś takiego. Jechałem zawieźć samochód do mechanika. W środku miałem rozłożoną szosę, tak żeby wlazła do pandy, więc miała zdjęte koła i była przykryta kocem, żeby się nie walało wszystko i nie tłukło i żeby nie pobrudziło samochodu. No i byłem ubrany w ciuchy kolarskie, bo ten samochód wywoziłem 15 km za, za, za miasto. No i pomyślałem, że wieczorem sobie po prostu wrócę na rowerze. Więc 600 metrów od domu zatrzymała mnie policja i też próbowali mi wmówić, że właśnie ukradłem ten rower i, i ciężko im było pojąć, że skoro jestem, że, że jadę zawieźć samochód do mechanika i że jestem ubrany w, nie wiem, ciuchy kolarskie, typowo kolarskie i mam buty SPD do, prze, do przebrania, ale widzisz, no jednak ten rower towarowy trochę ułatwia kontakty, bo jest dość oryginalny w swoim wyglądzie. Tak było tym razem. Muszę ci powiedzieć, że ja się cieszę z tego, że policja tak reaguje, bo to świadczy o tym, że problem kradzieży rowerów trochę ich interesuje jednak. Wbrew temu, co by mogło się wydawać. Inna sprawa, że oni faktycznie nie mają narzędzi, żeby sprawdzić, czy ten rower jest kradziony. Ten, który podejrzewają. Dlatego, że po prostu nie ma żadnej takiej bazy rowerów kradzionej. Natomiast znaczy, to znaczy są bazy, ale nikt się tym nie zajmuje profesjonalnie. Że nie, tak nie, nie ma, taki, nie ma taki, y, takiego oficjalnego rejestru, nie, gdzie policja mogłaby sobie sprawdzić formalnie, czy takie y, zgłoszenia były. Każda jednostka policji sobie rejestruje sama kradzieże. No więc to jest pozytywne, że chociaż pytają, interesują się, y, y, mnie to w każdym razie ucieszyło, że kręcą się po pobliżu mojego garażu i żeby ktoś chciał kiedyś coś tam, no to wiadomo. Przez jeden wieczór szans. chociaż było bezpiecznie, tak? Yy, nie, nie, to często ich tam widuję. Właśnie do tego, że na no się zacząłem się kradzieże. Yy, dobrze, to teraz tak. Yy, miałem zapytać, ile czasu zajmuje nauka jazdy na tym rowerze, ale okazało się, że wystarczy wsiąść i pojechać, przynajmniej na Babu City. Yy, yy, natomiast na tym większym było troszkę ciężej. Powiedz mi, ze względu na to, że on się e, porusza i funkcjonuje troszeczkę bardziej jak e, wózek widłowy niż jak rower. Powiedz mi, ile czasu zajęło ci e, nauczenie się jazdy na takim rowerze? Czy jest więcej takich rowerów? I opowiedz o jakiejś wpadce. Hmm. No cóż, y, mogę powiedzieć, że takiej wprawy nabrałem gdzieś po 100 km jazdy na mm, trajku. Rzeczywiście na rąk potrzeba 100 metrów żeby poczuć się pewnie. Bo to jest, to jest praktycznie rzecz biorąc zwykły rower. To znaczy wrażenia są tak jak na zwykłym rowerze. Są takie rzeczy, które zachowałem po jakimś czasie. Zadziwiające jest w ogóle, kiedy przedaż się z takiego roweru towarowego na zwykły. Wtedy dopiero czujesz się dziwnie. Tak, mój rower miejski, który jest na ogół bardzo wolny, ociężały i stabilny nagle stał się zwrotną szosą. No właśnie, tak to wygląda. Pytasz o wpadki. No Raz mi się zdarzyło, że Zaliczyłem mały z ze słupem, zapomniałem o tym, że na rowerze trzykołowym nie wolno wstawać z siodełka. Znaczy powinno się cały, cały czas trzymać cztery litery tam gdzie ich miejsce. No ale jest taki odruch, że kiedy pokonujesz krawężnik, no to, no to podnosisz się z siodełka na zwykłym rowerze, żeby trochę tak odciążyć to tylnie koło. No i tak zrobiłem. Rzecz w tym, że no to jest trajk, który trochę inaczej się zachowuje. Tam są siłowniki, które pochylają tylną część na boki. No i sam nie wiem, kiedy straciłem kontrolę nad rowerem. Nic się nie stało ani mi, ani rowerowi, ani, ani słupowi. E, ale to było taką nauczką. E, rzeczywiście wymaga to troszkę, troszkę wprawy. No, natomiast e, wszystkich, którzy myśleliby, że to nie dla nich, bo to straszne w ogóle jakieś takie... E, nie, znaczy, Nie ma się czego bać. Trzeba tylko dobrze zacząć nie jest dobrym pomysłem zaczynać od mm, stanomu między pieszymi albo jazdy po jakichś strasznych nierównościach. Dobrze przejechać najpierw 100 metrów. Podejrzewam prostą. po bardzo uczęszczanych drogach też. E, tak, tak. E, w ogóle na, na przykład mam taki problem, że znaczy problem. No, rowerzyści, którzy mnie tam wyprzedają, robią to często po chodniku. E, rower ma 90 metrów, droga dla rowerów ma 2 metry ale jakby optycznie zajmuje tam tyle miejsca, że ludzie yy, intuicyjnie uciekają na ten chodnik. To świadczy o tym, że ta droga na rowerowie jest jednak trochę za wąska, yy, ale też yy, no, pokazuje, że te rowery budzą trochę zdziwienie i respekt, no właśnie może dlatego, że ludzie jeszcze nie do końca je znają. Mam nadzieję, że kiedyś będzie tak, jak w Holandii, gdzie każdy ma jakiegoś znajomego, który ma taki rower yy, znajomego, członka rodziny i tam na przykład taki rower nie kupuje się po oglądaniu w sklepie, tam się po prostu idzie do sklepu zamówić rower bo już się najczęściej jechało na nim wcześniej. Dobrze, opowiedzieliśmy sobie w takim razie, czym się różnią, jakie mamy rowery, ile kosztuje ich obciążenie, jak na nich jeździć, a ile kosztuje towarówka? To bardzo zależy. Może zacznę od tego, że nie ma górnej granicy, to znaczy... Sky is the limit. Yy, tak. Yy, najdroższe seryjnie produkowane rowery towarowe, jakie znam, kosztują około 10 tysięcy euro i to wciąż, myślę, nie jest, nie jest góra, to znaczy wciąż jeszcze dałoby się więcej. Czyli ogólnie kosmos. Kosmos, ale... A coś na naszą polską kieszeń? No, myślę, że te babu to jest taki sprzęt, który ma dobry stosunek ceny do jakości i to są ceny rzędu około 6000 tysięcy złotych. No, to, to tam zależy od kursu euro, ale... Czyli ogólnie w cenie takiej dobrej szosy już mniej więcej można sobie kupić tak, ja, taki ja, to, rower. ja bym powiedział trochę inaczej, ja to kalkuluję tak, to kosztuje tyle mniej więcej, co dobrej klasy rower miejski, plus dobrej klasy przyczepka dla dzieci. I to wtedy to wychodzi to dokładnie ta sama cena. Albo kiepski używany samochód. Albo bardzo kiepski używany samochód do, do kapitalnego remontu, tak. Więc ja chyba wolę taki rower towarowy. Czyli ogólnie samochodem nie jeździsz, a miałeś kiedyś samochód? no nigdy nie wiem swojego własnego, bywał w domu, czy był w domu, ja mam prawo jazdy dokładnie od 11 września 2001 roku. Nie, żebym traktował te... A co to? Nie, ja nie wiem, czy się stało 11 września. No, bo my wróciłem z prawo jazdy do domu, włączyłem telewizor i zobaczyłem dwie płonące wieże w Nowym Jorku. Nie, żeby to był jakiś sygnał dla, dla mnie, ale powodzenie nigdy nie sprawiało mi jakiejś nadmiernej przyjemności. Mam taki plan, żeby... Mnie A jest... dlaczego ci nie sprawiało przyjemności? Yy, dlaczego nie sprawiało przyjemności? Znaczy, być może większość, ja większość kierowców uważam, że samochód to głównie odpowiedzialność. Yy, jestem ewenementem, bo jak jeżdżę autem, to zachowuję wszystkie ograniczenia prędkości, zatrzymuję się zawsze przed pasami, yy, zatrzymuję się na zielonej strzałce i tak dalej. Czyli często na ciebie trąbią, mówisz? Nie, nawet nie. Yy, nawet nie, ale widzę na przykład po reakcjach nerwowych w takim bezczelnym czasem w wyprzedzaniu, że wielu kierowców uważa to za, za... moje zachowanie za nienormalne. Wiem, że Polacy w ogóle uważają, że to jest niebezpieczne. Że to ja stwarzam zagrożenie, ten idiota, który mnie wyprzedza. Na przejściu dla na pieszych. Przejściu pieszych. Do pieszych. Dokładnie tak. Yy, więc mam taki plan, mam taki zamiar, tak mieszkać i żyć w taki sposób, żeby auto nie było nigdy dla mnie koniecznością, żeby nie było obciążeniem. Uważam samochód głównie za, za ciężar. tam, żeby było śmieszniej... Yy, Takich ludzi jest chyba coraz więcej, którzy y, potrafią prowadzić, mają samochód, ale używają go tylko w i po prostu uważają go za kule u nogi. Sam się dziwię często, y, jak tym ludziom, którzy stoją w tych korkach, chce się po prostu. No właśnie, ale jesteśmy przy korkach, tak? Ja ogólnie będę miał do ciebie jeszcze jedno pytanie i już ci dam spokój, natomiast... Na takim rowerem się nie stoi w korkach. Przecież jest duży i niezbyt. Z, nie jest tak zwrotny, jak szosa. Zdziwiłbyś się. Wiesz mi, że. No, na znaczy on jest trochę szerszy jest zwykły rower. Yy, mówię teraz o tym City. Tak. Ma 65 cm szerokości. Ale, mm -hmm. yy, zdarzało mi się wielokrotnie w korku na pilotów czy <grywać> stojące auta. Bardzo fajna sprawa. No, sam każdą. Z racji, że mieszkamy od siebie dwa minu dwie minuty piechotą, to bardzo dobrze wiem, o czym mówisz i swoim rowerem e, miejskim właśnie śmigałem w ciągu czterech minut odcinek, który samochody pokonywały w trzydzieści. Tak to właśnie wygląda w Krakowie, zresztą w wielu dużych polskich miastach, a im więcej betonu się leje, tym więcej jest tego stania w krokach. Czyli ten Babu City za 6 tysięcy Faktycznie spełnia te, To jest te... pojazd korkoodporny Tak, to jest pojazd korkoodporny absolutnie. Natomiast z Bigiem zdarzało mu się Parę razy utknąć w jakimś korku Czyli z tym, który ma trzy koła Tak, bo on jest już trochę szerszy I, i to faktycznie jest większy problem Żeby, żeby nim wyprzedać samochody yy, Stojące w korkach Natomiast zawsze ta infrastruktura rowerowa Tam gdzie są drogi dla rowerów no to też się tak korki omija Do tego kontrapasy, po których mogę legalnie się poruszać ehm, Ogólnie to są sporadyczne przypadki Kiedy mi się zdarza gdzieś stać Zresztą wszyscy, którzy, którzy jeżdżą na rowerze na co dzień wiedzą, jaka to przyjemność właśnie Że się po prostu jedzie I nie ma żadnego stania Okłamałem Cię Jednak wymyśliłem jeszcze jedno pytanie Jak taki rower się przypina? Jak się przypina? Jak zwykły rower? Tylko warto nie oszczędzać na zapięciu ale da się go zapiąć ulokiem? Bo widziałem, że masz gruby łańcuch ogólnie. Tak, ale... da się go zapiąć ulokiem. Używam albo uloka, albo łańcucha. A jak masz zwykły stojak rowerowy, hamski, chamskie wyrwikółko, gdzie możesz tylko za koło przypiąć rower? Do wyrwikółka byłoby ciężko. Znaczy w, taki, w takich wypadkach najczęściej szukam jednak jakiegoś znaku, znaku drogowego, czegoś takiego w pobliżu, żeby zapiąć się za, za fragment ramy. Mam w obu rowerach oloki, czyli takie blokady tylnego koła, takie podkowy na tylnym kole. Właśnie, to I jest ta... taka podkowa, która po prostu zapina tylne koło po to, żeby nie można było tym rowerem odjechać. Tak, no i prawda jest taka, że w ogóle z reguły, jak parkuję na pół godziny, czy godziny, to zapinam rower tylko czymś takim. No przecież złodziej nie będzie mojego roweru brał na plecy, żeby, żeby go gdzieś wynieść, a potem jak go będzie się sprzedać, to i tak, i tak go wytropię, bo jak mówiłem, znam większość właścicieli takich rowerów. Nie będzie mu łatwo. Okej, okay, jak się pojawi na Allegro, to będziesz wiedział, że to Twój. Dokładnie tak. Dobrze, a gdzie w ogóle można kupić taki rower towarowy? No więc w Polsce jest kilku dystrybutorów takich rowerów towarowych. Różnych marek. No w Krakowie, znaczy w Krakowie ma siedzibę taki sklep internetowy towarowy.pl. Też babu.pl to jest dystrybutor rowerów Babu. I oni sprzedają też akcesoria do tych rowerów? Na tak, przykład tak. takie właśnie... plasticzki, żeby na dzieci nie padał deszcz i tak dalej tak, i tak dalej? Tak, takie namety przeciwdeszczowe na przykład. Dokładnie. To znaczy w ogóle właśnie zaleta roweru towarowego, seryjnej, seryjnego, produkowanego gdzieś tam taśmowo jest taka, że on najczęściej ma też zestaw akcesoriów, z których można skorzystać. W przeciwieństwie do e, takich konstrukcji garażowych, które gdzieś tam są dostępne, ale są najczęściej mniej sprawdzone i, i znaczy bywają tańsze, ale nie mają na przykład takich poduszek na siedzenia nie mają tych na metrów przeciwdeszczowych akurat te rowery, których ja używam nie mają takie zastawy no ja ich nie potrzebuję znaczy, mam nawet przeciwdeszczowy, ale go właśnie nie używam ale jest to wygodne właśnie dla osób, które chciałyby z tego roweru korzystać na co dzień, prawda? tak, to jest rozwiązanie dla osób, które ważą dzieci nie ma z tym żadnego problemu. Zresztą tutaj wciąż jeszcze nie powiedziano ostatniego słowa co do tych akcjonariuszy, ciągle coś tam się nowego pojawia. Jakieś foteliki dla dzieci, uchwyty do fotelików maksikozji na przykład, jakieś opończe przeciwdeszczowe, taka piżama na rower, którą można przykryć go, żeby nie, nie mógł pod chmurką. Taki pokrowiec po, po, po prostu, Taki jak po krowie... na motory i tak Tak, tak coś takiego. Tak, okay. Taka plandeka i masę, masę różnych innych rzeczy. Można sobie fajnie okleić skrzynię takiego roweru. Są producenci, którzy oferują te rowery w bardzo fajnych konfiguracjach kolorystycznych. To, to też jest celowe. Chodzi o to, żeby taki rower się wyróżniał w takiej Holandii czy w Danii, kiedy jest ich cała masa na ulicach, to pomalowanie go w odpowiedni sposób, w jakiś wyróżniający, może go uratować przed kradzieżą. Wiem, że tam to jest ogromny problem. Właśnie W Kopenhadze, na przykład, rowery towarowe giną strasznie. Mikael Colville-Andersen stracił swój. stracił i odzyskał tego bulita już trzy razy. Trzy razy został mu ukradziony i trzy razy udało się go odzyskać. Ładnie. No to dobrze, dobrze. Czyli można dokupować akcesoria, mamy sklepy, w których można te rowery kupić. A czy są miejsca, gdzie w Polsce można się na takim rowerze przejechać? E Pewnie. Wiem, że dystrybutorzy też udostępniają te rowery do przejażdżek. Jest w Krakowie też spółdzielnia rowerowa, która ma taki rower trzykołowy i no teraz go to chyba nie wypożycza za bardzo, ale na pewno na jakiś imprezach w rodzaju świętocykliczne będzie taka możliwość, żeby się na takim rowerze przejechać. Nie tylko w Krakowie, ale w większości polskich miast takie rowery się pojawiają. Zresztą wiem z kontaktów z właścicielami, że ile się takie zatrzyma na ulicy zagadnie, czy mogę się przejechać parę metrów, to powie tak, nie będzie z tym żadnego problemu. To są bardzo pozytywni ludzie. Świetnie, czyli jeżeli macie ochotę spróbować się przejechać na takim rowerze, albo szukajcie właściciela, albo wybierzcie się do Krakowa na święto cykliczne, Albo sobie kupcie od razu w ciemno. Najwyżej zawsze znajdzie się ktoś chętny, kto ten rower chciałby odkupić. Um, ja bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie dzisiejszego um, odcinka podcastu. Przypominam, że pytania na temat rowerów towarowych możesz zostawić pod adresem na rower.com ukośnik 031. Jeśli lubisz słuchać tego podcastu, to napisz mi coś miłego, albo na przykład zostaw ocenę w iTunes. Właśnie link e, do iTunes i notatki, i fotki, e, ich ro, roweru, i Huberta znajdziesz pod adresem rower.com kośnik 031. A teraz chyba pora wyłączyć mikrofony. To był 31 odcinek podcastu Koło Rowerów. W Twojej głowie gościł pasjonat rowerów towarowych Hubert Mazur. Dzięki. Cześć, pozdrawiam. Oraz Maciek Sobolsbroga na rower.com, a my słyszymy się już za tydzień.